To są informacje Polskiego Radia 24. Nie ma rannych. Są negocjacje z policją. Na początek strzelanina w łódzkiej fabryce. Sejm wybrał sześcioro. Prezydent zaprosił dwoje. Karol Nawrocki za chwilę odbierze ślubowanie od sędziów TK. Jest lawinowa czwórka i apel, by nie wychodzić w góry w informacjach. Zajrzymy w Tatry. Minęła jedenasta. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Negocjują i namawiają go, by się poddał. Na początek akcja kontrterrorystów i policyjnych negocjatorów w Łodzi. Do jednej z firm dostał się były pracownik i oddał strzały. Trwają negocjacje, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji. Trwają czynności. Liczne siły są zgromadzone do tego, żeby tego mężczyznę zatrzymać i priorytetem naszym jest właśnie to, żeby tego mężczyznę zatrzymać. Przed negocjatorami trudne zadanie słyszymy od naszego gościa. Oni też są zagrożeni, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych Krzysztof Kubiciel. Tak naprawdę nie znamy psychiki tego człowieka i nie wiemy, czy w czasie tych negocjacji nie dojdzie do strzału i nie zostanie na przykład w jakiś sposób poraniony negocjator. To jest zagrożenie nie tylko dla osób pracujących tam, ale także dla policjantów funkcjonariuszy, którzy blokują ten teren. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, nikomu nic się nie stało. Pracownicy firmy, łącznie kilkaset osób, bezpiecznie się ewakuowali. Teraz Pałac Prezydencki i uroczystość odebrania ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nie od wszystkich. Karol Nawrocki zaprosił tylko dwoje sędziów, mimo że trzy tygodnie temu Sejm wybrał sześcioro. Nie rozumiem, czym kierował się prezydent, mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Czym się różni wybór tych, których prezydent zaprosił do Pałacu na dzisiaj? Od wyboru pozostałej czwórki? Niczym? Czy jest tam jakiś klucz alfabetyczny?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 Wojna z Iranem zbliża się ku końcowi, tak sugeruje amerykański sekretarz stanu. Marco Rubio mówił o tym w wywiadzie dla telewizji Fox News, jak dodał, amerykańskie siły osiągną strategiczne cele.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 Odnosząc się do sytuacji w Cieśninie Ormuz stwierdził, że to wody międzynarodowe, dlatego wszelkie działania Iranu mają na celu utrudnienie ruchu handlowego i są nielegalne. O trzeciej w nocy naszego czasu orędzie do Amerykanów wygłosi Donald Trump. W informacjach Alarm w Tatrach toprowcy ogłosili lawinową czwórkę i odradzają wszelkie wyjścia w góry. W ciągu kilku dni na podchalu spadło pół metra śniegu. Wysoko w górach pokrywa Białego Puchu sięga dwóch metrów. Dla turystów wciąż zamknięty jest Tatrzański Park Narodowy. Lawiny mogą schodzić samoczynnie, czyli bez udziału ludzi, a to sytuacja skrajnie niebezpieczna. Od dziś opady w górach powinny słabnąć. Na koniec gigantyczne i niespotykane wsparcie dla Cambridge. Uniwersytet otrzyma 190 milionów funtów od brytyjskiego miliardera Chrisa Rocosa. Pieniądze trafią na utworzenie nowej szkoły dla przyszłych liderów. Relacja Anny Rączkowskiej.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 pogodzie bez rewelacji. Od Podlasia po Małopolskę pada deszcz, miejscami na Podkarpaciu, deszcz ze śniegiem, a w górach, przypomnijmy, sam śnieg. Wysoko w tatrach to już prawie 2 metry śniegu, obowiązuje tam lawinowa czwórka słonecznie i bez opadów jest na zachodzie, w centrum i na północy. Na termometrach od 5 stopni na południowym wschodzie do 11 nad morzem i 13 gdzieniegdzie w głębi kraju.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 Siedem minut po godzinie 11. Polskie Radio 24. No ta uroczystość powinna trwać. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Prezydent ma przyjąć ślubowanie od dwojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm 13 marca, zaproszenia niedostępne. Polskiego Radia było to pytane, no i on tam zdaje się nie powiedział nic, że chodzi o ślubowanie. No ale tak to zostało odebrane, tak też to odebrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. I jak mówiłem, on się spodziewa, że do tego ślubowania tych sędziów dziś dojdzie. Natomiast Waldemar Żurek zastanawia się, jak rozumiecie brak zaproszenia dla pozostałej czwórki. I zastanawiamy się tak naprawdę, czy zapraszając tą dwójkę, prezydent daje jakiś sygnał że będzie zapraszał kolejnych, czy jest wręcz przeciwnie. Myślę, że jest to sytuacja bardzo niedobra dla państwa, kiedy najpierw w takim napięciu wszyscy oczekują, czy prezydent wykona swój konstytucyjny obowiązek. Waldemar Żurek mówi, że jeśli prezydent przyjmie ślubowanie od dwojga sędziów, a nie przyjmie go, tego ślubowania od pozostałych sędziów, to złamie prawo, a konkretnie konstytucję. Minister Sprawiedliwości oczekuje, że Karol Nawrocki wyjaśni dziś podczas tej uroczystości co z pozostałymi sędziami. Apeluję do prezydenta, żeby jak będzie dzisiaj odbierał to ślubowanie od legalnych sędziów Trybunału, żeby jasno oświadczył. Co z pozostałą czwórką? Czy jutro, czy pojutrze? Zobaczymy zaproszenia do kancelarii. że Jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od tych pozostałych sędziów, którzy na dziś nie zostali zaproszeni do pałacu, no to wtedy rząd sięgnie po plan B. Waldemar Żurek zauważa, że ustawa mówi o złożeniu ślubowania wobec prezydenta, a więc spokojnie jak tłumaczy można dokonać go na piśmie i przesłać w takiej formie Karolowi Nawrockiemu. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia wyjaśnił, że sw swoimi działaniami głowa państwa przywraca porządek w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 O 11:00 powinna już właściwie powinna rozpocząć się ta uroczystość, bo już mamy 10 minut po godzinie 11. .00. Natomiast rzecznik prezydenta również zdradził, że w południe szef kancelarii pana prezydenta Zbigniew Bogucki zorganizuje taką konferencję, na której właśnie opowie o szczegółach działań Karola Nawrockiego wobec Trybunału Konstytucyjnego. Michał Fabisiak, dziękuję ci Michał za tę informację. Dziękuję również. Jednym z sędziów, który złoży dziś ślubowanie wobec pana prezydenta jest Dariusz Szostek. Cytowaliśmy chwilę temu słowa no, pana sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Dariusza Szostka, który chwilę przed uroczystością rozmawiał z dziennikarzami i powiedział, że on nie będzie się politycznie odnosił do tej sprawy. Nie będzie żadnego komentarza politycznego z jego ust i ja poczułam wielką ulgę. Profesor Marek Safian z nami, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze. Mam nadzieję, że się za chwilę, za chwilę usłyszymy. Tak, bo sędzia Trybunału Konstytucyjnego powinien być politycznie absolutnie niezawisły, wolny od wszelkich związków, zobowiązań i ten brak komentarza o którym wspominał yy, tak poczułam ulgę bo jest to dla mnie dowód że sędzia Dariusz yy, Szostek może być składając yy, ślubowanie niezawisłym wolnym od wszelkich politycznych wpływów yy, sędzią to jeszcze minister yy, Bogucki bo Michał Fabisiak yy, informował państwa yy, zresztą my wcześniej także że o 12:00 pan minister Bogucki ma się odnieść do decyzji pana prezydenta skomentować ją, poinformować, co dalej i mówił tak, przepis ustawy jest jednoznaczny. Kandydaci na sędziów TK składają ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczpospolitej, to znaczy w obecności prezydenta, a nie za pośrednictwem jakichś listów czy innych kombinacji prawnych, to byłaby po prostu próba brutalnego i bezczelnego obejścia prawa. Konstytucja stanowi jasno, organy państwa, organa państwa, działają na podstawie i w granicach prawa, a to wprost mówi, ślubowanie składa się wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I teraz profesor Marek Safian już z nami. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu. Nie wiem, czy słyszał pan y, to, co mówiłam tak, na początku o, o sędzi Dariuszu Szostku, który powiedział żadnych politycznych komentarzy. Poczuł pan ulgę, tak jak ja? Tak, nie, oczywiście. Ta, ta sytuacja na pewno nie wymaga komentarzy ze strony politycznej, ze strony nowo sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W sytuacji w której, w której jest zaproszony, jak rozumiem, na ślubowanie. Nie wiem, czy ono, ono już nastąpiło, czy, czy nastąpi za chwilę. W każdym razie sytuacja jest oczywiście pod wieloma względami zdumiewająca, dlatego że... Mamy jednak do czynienia, do czynienia z szóstką legalnie wybranych sędziów, a zaproszonych do Pałacu prezydenckiego jest tylko dwóch sędzi, dwoje sędziów. I wobec tego nie, nie, nie wiadomo, jakie były motywy rzeczywiste, które decydowały o takim posunięciu, takiej decyzji pana prezydenta. Uważam, że jest to najwyższy czas, w którym wszyscy sędziowie powinni złożyć ślubowanie. Jest to przecież już chyba ponad dwa tygodnie od momentu dokonania wyboru sędziów Trybunału, nowych sędziów Trybunału konstytucyjnego Nie poznaliśmy żadnych motywów, które by kierowały decyzją prezydenta. Nie wiemy czy jest jakiś powód dla którego zwłaszcza istniałaby potrzeba różnicowania tej kategorii. Czym się kierował uznając że spośród szóstki dwóch jest wybranych poprawnie a być może czwórka jest nielegalnie nic nic na ten temat nie wiemy to są wszystko domysły. Ale tylko chcę podkreślić jedną istotną rzecz, mianowicie taka sytuacja utrzymująca się dłużej, czyli brak przyjęcia ślubowania wszystkich nowo wybranych sędziów, oznacza, że będzie się pogłębiał chaos. W Trybunale Konstytucyjnym. To nie jest w sytuacjach, w której nastąpiła jakakolwiek poprawa, wręcz przeciwnie, może to rodzić obawy, że przy takiej konfiguracji w tych dwóch jakby sędziów, którzy zostali zaproszeni przez prezydenta do państwa prezydenckiego i czwórki, która nie została, to chodzi o nowy powód do różnicowania statusu prawnego i być może nowy powód, który ma uzasadnić w przyszłości kwestionowanie sytuacji tych nowo wybranych sędziów jako sędziów legalnych. Ze wszystkimi stąd wynikającymi konsekwencjami możemy się wyobrazić. Jako e, były sędzia i prezes Trybunału Kostyjnego no, mogę tylko wyrazić ogromne zaniepokojenie, że tak się dzieje i uważam, że e, powinno dojść jak najszybciej do złożenia e, e, ślubowania przez wszystkich nowo wybranych sędziów. Panie profesorze, czekamy na informacje od pana ministra Boguckiego, co w sprawie pozostałych czworga sędziów, ale czy musimy wyobrazić sobie sytuację, w której ta czwórka... Bez ślubowania wobec pana prezydenta wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, a Bogdan zagradza im drzwi. Na miejsce przyjeżdża policja. Musimy sobie to wyobrażać pana zdaniem, panie profesorze? Nie chciałbym sobie tego wyobrażać. To znaczy uważam, że e, w, oczywiście sędziowie nowo wybrani muszą złożyć ślubowanie. E, Bo już wielokrotnie o tym mowa, ja też mówiłem już e, o, o tym, że to ślubowanie może być w innej formule niż w obecności pana prezydenta. E, natomiast w, e, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w, sędziowie, którzy zostali wybrani legalnie, złożyli ślubowanie, nagle e, mają e, zagrodzoną drogę wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. To był obraz dramatyczny dla państwa prawa. To taka sytuacja, w której w Trybunał Konstytucyjny nagle staje się twierską i nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów. Myślę, że taki obraz byłby trochę symboliczny dla sytuacji w naszym kraju. Pokazywałby rzeczywiście jakąś bardzo niebezpieczną rysę na całym systemie i dlatego w, w, ciągle mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że sędziowie złożą ślubowanie i że będą dopuszczani do swoich funkcji, do, do funkcji orzeczniczych w Trybunale Konstytucyjnym. Nie chcę snuć nawet scenariuszy polegających na tym, że będzie potrzebne użycie jakiejś siły, siły porządkowej, żeby się wedrzeć do Trybunału. Nawet operowanie językiem wdarcie się sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wydaje się niecałkiem stosowne i y, kompletnie nieadekwatne do tej sytuacji. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale Panie strony... profesorze, chcę tylko podać, albo wrócić pamięcią do wydarzeń wokół Trybunału Stanu. Tam też sędziowie nie, nie byli wpuszczeni na salę. Wyłączono prąd, światło, dźwięk. No nikt się siłą nie wdzierał, bo ja rozumiem powagę urzędu i powagę funkcji sędziowskiej, zwłaszcza w takich instytucjach jak Trybunał Stanu czy Trybunał dokładnie, Konstytucyjny. Dokładnie, prawda? Tak jest, dokładnie tak jest i to, to, to ma znaczenie symboliczne. I pamiętajmy, że dzisiaj na świecie odbiera się informacje obrazami. Obraz, który pokazuje Polski Trybunał Konstytucyjny w takiej sytuacji jak oblężoną twierdzę, do której się nie wpuszcza do wybranych sędziów, no ma swoją wymowę metaforyczną i Pokazuje obraz Polski, który no, musi, musi niepokoić i musi budzić rzeczywiście obawy co do, co do przyszłości. Nie chciałbym, aby o moim kraju w ten sposób mówiono w innych stolicach, pokazywano Polskę jako kraj cierpiący na jakąś nieusuwalną wadę ustrojową, której nie jesteśmy w stanie naprawić. Więc można, można tylko naprawdę apelować w tej chwili do wszystkich osób, Odpowiedziałem. Zwłaszcza, tu, zwłaszcza ten apel adresuję do pana prezydenta, że w tej sytuacji no, musi być podjęta decyzja zgodna z interesem państwa i dobra wspólnego. To jest, to jest zadanie prezydenta, to jest zadanie głowy państwa, która jest odpowiedzialna za um, szczerzenie ustroju konstytucyjnego, za przestrzeganie konstytucji i funkcjonowanie mechanizmów ustrojowych. No tak, pan minister Bogucki mówi, że, po, że, że politycy czy organa państwa mają działać na podstawie i w granicach prawa. A przecież konstytucja jasno zakłada współpracę między prezydentem a rządem dla naszego dobra wspólnego. Konstytucja nie przewiduje, nie przewidziała, albo jej twórcy nie przewidzieli takich sporów. No tak, ale właśnie dzieje się dokładnie niestety odwrotnie. To znaczy ta współpraca y, pomiędzy władzami, która, która jest oczywiście wpisana do Konstytucji, to jest 10, y, ta konieczna współpraca i równowaga pomiędzy władzami, no, wymaga, wymaga y, przecież y, w, w istocie rzeczy przyjaznej kooperacji, a nie nieustannej walki konfliktu. I y, y, y, to, y, to jest rzeczywiście powód, dla którego możemy się wszyscy niepokoić. Y, bo przecież chodzi tutaj o stabilność całego systemu strojowego. Chodzi o stabilność naszego państwa. Pamiętajmy też o sytuacji międzynarodowej, w której jesteśmy. Pamiętajmy, że za naszymi granicami toczy się wojna. Pamiętajmy o wszystkich zagrożeniach, które mogą się pojawić. Wojna, wojna która na Bliskim Wschodzie też daje swoje efekty już wyraźne, prawda, w sensie chociażby prawda, w gospodarczym. I w tej sytuacji jest szczególnie potrzebna w, w sprawach związanych, związanych z najbardziej zasadniczymi funkcjami państwa, zasadniczymi elementami ustrojowymi, zgodna współpraca. Mam nadzieję, że taka argumentacja jednak dotrze do pana prezydenta i zechce on przyjąć ślubowaniu od wszystkich sędziów. Bo tak rozumiemy, dobro wspólne. Dziękuję bardzo tak za rozmowę, wspólne, prawda? Profesor Marek Safian, z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Hmm. Ale się dzieje dzisiaj u nas, bo teraz z nami Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny Defense24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy wystarczą rządowe działania w sprawie ograniczenia cen paliw na dłuższy czas? To może inaczej. Na no jak długo wystarczą? Bo niewiele wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie w najbliższym czasie się uspokoi. No właśnie, no to wszystko jest zależne nie właściwie od rządu, tylko od y, sytuacji, którą widzimy za granicą, czyli to, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Jak sama pani redaktor wspomniała, ta sytuacja wcale nie wygląda, aby miała się szybko u, y, uspokoić, ustabilizować, zatem ta... Ta, ta, ta trudna sytuacja na rynku surowcowym no, będzie wpływała na nasz e, na ceny paliw na ceny surowców, a w przełożeniu również na ceny te, które widzimy w naszych mm, na, na stacjach paliw, w rachunkach itd. więc ta no, sytuacja jest bardzo poważna i ten, ten kryzys energetyczny, który widzieliśmy, e, który skończył się w zasadzie, wychodziliśmy na prostą po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no, nabrał nowego e, tempa nowego znaczenia, bo czynniki, są, które destabilizują sytuację są inne. No i wszystko zależy od tego, jak sytuacja się potoczy w najbliższych miesiącach. Czy Donald Trump zdecyduje się zakończyć tą operację, czy jednak zdecyduje się ją rozszerzyć, o operację lądową. No jeżeli rozpocznie się operacja lądowa, no to możemy być pewni, że te ceny, które dziś widzimy na pewno e, wzrosną, e, na pewno będzie drożej jeszcze bardziej. A gdyby, panie Mariuszu, ten konflikt zakończył się tu i teraz i wzięlibyśmy pod uwagę skalę zniszczeń, tego co ważne dla systemu w państwach Bliskiego Wschodu, to kiedy sytuacja mogłaby wrócić do normy? No to ze względu na to, że poza już efektem psychologicznym mamy tutaj czynnik już fizycznych zniszczeń, fizycznych uszkodzeń, fizycznego braku za, zaufania też do, do trasy transportu surowców przez ciśnina Ormus, no to sytuacja będzie się stabilizować przez kilka, kilkanaście miesięcy co najmniej. Dlatego, że odbudowa infrastruktury energetycznej uszkodzonej i zniszczonej podczas irańskich, irańskich ataków, no to są wiele mi miesięcy intensywnych napraw, wiele miesięcy intensywnych programów modernizacyjnych, remontowych, które nie zwiększą produkcji w krótkim czasie. Znaczy to ta ta, ta, ta produkcja będzie się odtwarzać właśnie wieloma, wieloma miesiącami, a do tego dochodzić będą jeszcze wyższe niż wcześniej koszty transportu związane choćby po pierwsze z wyższymi ubezpieczeniami, bo ubezpieczyciele no będą przez jeszcze wiele, wiele miesięcy, jeżeli nie lat patrzeć na Zatokę Perską jako obszar, no jednak, w którym jest zagrożony, który nie jest stabilny, który no, przekroczony został pewien rubikon, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie no, stabilności tego regionu. On, on zawsze był podchodzono do niego trochę z dystansem, z nieufnością. Natomiast ta nieufność była jednak no, bilansowana tym, że jednak wszystkie państwa w regionie są zainteresowane e, stabilnością, bo każdy zarabiał na eksporcie swoich węglowodorów. Nawet jeżeli Iran nie lubił się z pozostałymi państwami, to jednak sam korzystał z tego, z tej wolności przepływu i, i swobody handlu. Więc no tutaj sytuacja będzie wracać wiele miesięcy do normy i to nie jest tak, że jak się wojna skończy, to automatycznie zakończą się wysokie ceny. One spadną, bo zmniejszy się napięcie polityczne, geopolityczne, natomiast finalnie i tak będzie drożej niż jeszcze przed końcówką lutego, kiedy ta inwazja czy, czy operacja wojskowa przeciwko Iranowi się rozpoczęła. Po drugiej stronie półwyspu jest jeszcze jedna ważna dla systemu cieśnina. Ona jest nazywana Bramą West, to jest jemen Djibouti. Jemeńscy HUTI y, przystępują do działań y, w Libanie i zastanawiam się, co by było, gdyby jeszcze i tamten korytarz został zablokowany. Czy on ma takie znaczenie jak Ormus? No, może trochę mniejsze, bo cieśnina Ormus to 20%, mniej więcej, prawda, światowego transportu. Y, a to drugie miejsce na mapie? No na pewno byłby to kolejny cios w kwestii logistyki, transportu surowców i w ogóle handlu światowego i to byłby również cios mocny w Europę, bo ile zamknięcie ciśniny Ormus to jest głównie cios w państwa azjatyckie, bo to państwa azjatyckie w głównej mierze korzystają z surowców energetycznych sprowadzanych z Zatoki Perskiej, no to w przypadku ciśniny no wejścia do Morza Czerwonego, Morza Arabskiego to jest jednak ciosy w gospodarki europejskie. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej jednak strony proszę pamiętać, że huti jako, jako bojownicy, jako rebelianci, oni byli mocno wspierani przez Iran. To, to jednak Iran był tym czynnikiem, który dostarczał im uzbrojenia, dostarczał im technologii. No i myślę, że teraz patrząc z perspektywy zainteresowania Iranu tym, żeby samemu ukrywać, czy wykorzystywać wiele środków tych ofensywnych, no to już te, te możliwości wspierania Huti są znacznie mniejsze, znacznie ograniczone. Dlatego to też nie do końca deklaracje Huti muszą pokrywać się z realnymi działaniami, chociaż pamiętajmy, na pewno nie, nie, nie można tego bagatelizować. Może być, jeżeli i rzeczywiście dojdzie do kolejnych działań zakłócających transport surowców, czy, czy transport towarów pomiędzy Europą a Azją, no to na pewno będzie miało to również negatywny wydźwięk taki e, praktyczny na wyższe koszty ubezpieczeń, frachtów, no a to automatycznie również przełoży się na koszty transportu. Trwa konferencja Kira Starmera, brytyjskiego premiera i czytam y, ze stron BBC, że po pierwsze, Wielka Brytania nie da się wciągnąć w ten konflikt, a po drugie, proponują spotkanie, mają być go, y, gospodarzami spotkania dotyczącego ciśnienia Ormus i to wszystko, co w tej sprawie można zrobić. No, y, Iran y, oczywiście otwiera ten szlak dla Chin, dla Rosji, prawda? Dla, dla, dla swoich sojuszników, na pewno nie dla y, wszystkich. Y, co jeszcze może zrobić rząd? Gdyby się okazało, że ta sytuacja się przedłuża, przeciąga... No tu tych możliwości jest, znaczy właściwie już dzisiaj wykorzystaliśmy tę kartę najważniejszą, czyli obniżenie VAT-u, które pamiętajmy jest, jest nie do końca zgodne z polityką Unii Europejskiej i tutaj może dłuższe przedłużanie być sprzeczne z, no, z, z właśnie regulacjami, które są po stronie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska już zaznaczyła, że to jest że obniżanie podatku, na paliwa no jest sprzeczne z y, przepisami europejskimi i one mogą być w końcu y, wykorzystywane. Musimy kończyć, panie redaktorze, to jeszcze podsumowanie, proszę. No, myślę, że trzeba monitorować tą sytuację i no, tak jak powiedziałam na początku, my jako Polska, jako importer surowców jesteśmy zależni od tego, co się dzieje na rynku surowcowym w głównej mierze. Dziękuję panu za rozmowę. Mariusz Maszałkowski, Defense24, z nami w Polskim Radiu 24.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 Minęła 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek Pałac Prezydencki i uroczystość zaprzysiężenia nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pół godziny temu ślubowanie miał złożyć Dariusz Szostek. Jest on jedną z sześciu osób wybranych na to stanowisko przez Sejm. Prezydent Karol Nawrocki do pałacu zaprosił jednak tylko dwie z nich. Dariusz Szostek przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego mówił, że Trybunał powinien mieć 15 sędziów, inaczej jest wadliwy. Zgodnie z Konstytucją ma być nas 15 osób i 6 osób zostało wybranych 13 marca na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie to jest aktualny skład Trybunału Konstytucyjnego. Lada moment, ślubowanie powinna złożyć Magdalena Bętkowska. Pozostali wybrani przez Sejm sędziowie, nie dostali zaproszenia od prezydenta. Policjanci prowadzą negocjacje z mężczyzną, który z bronią wtargnął do jednej z firm pod łodzią. Napastnik oddał strzały w kierunku byłego współpracownika. Na szczęście nic mu się nie stało. Z zakładu ewakuowano około 400 osób. Napastnik ukrywa się na terenie fabryki. Akcja antyterrorystów będzie bardzo trudna, mówił na naszej antenie Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. To jest bardzo rozległy zakład i możliwość ukrycia się, jeżeli jeszcze ktoś zna na te miejsca. Obawiam się też, że on może doprowadzić do jakiegoś też zagrożenia o charakterze materialnym, że podpali ten zakład albo uszkodzi w jakiś sposób. Motywy działania napastnika nie są jeszcze znane. Lider warszawskich pseudokibiców oraz jego wspólnik w rękach policji w ramach akcji przejęto dużą ilość nielegalnych substancji, powiedział Kamil Sobudka ze stołecznej policji. Łącznie było to prawie 150 kg narkotyków, 130 kg marihuany, 6 kg kokainy, 3000 tabletek, ekstazy, 3 litry aminy i ponad 12 kg innych substancji. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków to około 10 milionów złotych. Zatrzymani trafili na 3 miesiące do aresztu. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Drożeje przejazd autostradą A4 między Katowicami a Krakowem. Powodem są rosnące koszty utrzymania i prowadzone inwestycje, tłumaczy Daniel Gryt, rzecznik spółki Stalexport, która zarządza tym odcinkiem. Dla samochodów osobowych nowa stawka wyniesie 18 zł, z kolei dla pojazdów ciężarowych 55 zł. Kierowcy samochodów dostawczych zapłacą 32 zł. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, taka decyzja jest niezasadna. Ta podwyżka uderza przede wszystkim w kierowców i branżę transportową, zauważa rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko. GDDK, ja nie ma realnych narzędzi, by taką decyzję zablokować, jeśli mieści się ona w ramach tej umowy. Ta sytuacja zmieni się już w połowie marca przyszłego roku. Wówczas wygasa umowa koncesyjna, a zarządzanie odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem będzie należało do Państwa. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.34, Małgorzata Tarzuchowska. cały czas jesteśmy z państwem. Tak jak obiecałam wcześniej rano, przyglądamy się temu, co dzieje się wokół nas. Spotkanie się zaczęło, nic nie wiemy, żeby miało się zakończyć. Chodzi o ślubowanie um, przynajmniej jednego z sędziów nowo wybranych, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nowo wybranych przez Sejm. Sylwia Białek tą sprawą się zajmuje. Sylwia, dzień dobry. No spróbujemy za chwilę się z Sylwią usłyszeć. Dwoje sędziów dziś, wciąż nie wiemy co z pozostałymi czterema, które blisko trzy tygodnie temu wybrał Sejm. To był 13 marca, o ile dobrze pamiętam. No i teraz Sylwia już z nami. Sylwia, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Może ty wiesz więcej, czy, czy spotkanie się zakończyło, Co śmiemy? Wiem, że się rozpoczęło, ponieważ przed godziną 11 do Pałacu Prezydenckiego wchodził Dariusz Szostek. Ślubowanie tego sędziego było planowane właśnie na godzinę 11. Sędzia jeszcze z budynku pałac, z Pałacu Prezydenckiego nie wyszedł. Natomiast aktualnie z dziennikarzami na krakowskim przedmieściu rozmawia Magdalena Będkowska, która także przez prezydenta została zaproszona, by złożyć ślubowanie. Dariusz Szostek w rozmowie z nami, z dziennikarzami, wyraził nadzieję, że tak naprawdę wszyscy nowo wybrani sędziowie będą mogli rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym i że prezydent od całej szóstki przyjmie ślubowanie. Bardzo dobrze, że pan prezydent zaprzysięga sędziów i wierzę w to, że zostaną zaprzysiężeni wszyscy sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego. I taki skład w pełen, piętnastoosobowy powinien Funkcjonować w naszym kraju, a po to jest zostaliśmy wybrani, żeby przywrócić Trybunałowi powagę. Problem w tym, że na razie zaproszenie od Karola Nawrockiego właśnie otrzymały tylko dwie osoby, a 13 marca Sejm obsadził sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dziś był w Senie, przypomniał, że tak naprawdę to parlament wybrał sędziów, a prezydent tego wyboru kwestionować nie może.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 Minister powiedział, że dopuszcza inne warianty złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczył, że wobec prezydenta może oznaczać nie bezpośrednio twarzą w twarz, ale przy prezydencie wchodzą zatem w grę różne warianty ślubowania, na przykład przed parlamentem, przed marszałkiem Sejmu, bądź też zdalnie. A jak prezydent uzasadnia to, że zaprosił na razie tylko dwóch sędziów, by złożyli ślubowanie? Rano na antenie polskiego radnia rzecznik prezydenta Rafał Szleśkiewicz mówił, że Karol Nawrocki po prostu porządkuje sytuację w w Trybunale Konstytucyjnym. Na pytanie jednak tylko, dlaczego akurat dwoje sędziów zostało zaproszonych, powiedział, że odpowiedź na nie poznamy po godzinie 12.00. Wiadomo już, że o godzinie 12.30 odbędzie się konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. No i wtedy to pytanie będziemy mogli zadać. Sylwia Białek, z tymi informacjami dla Państwa dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Gość Polskiego Radia 24. A z nami Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej pgzs Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa. Bardzo bym chciał, żeby nasza rozmowa odbyła się z dala od polityki, ale zdaje się, że się nie da. No, nie da się niestety. Tutaj jest polityka bardzo blisko związana z, z tym projektem, projekt Save, o którym mamy rozmawiać, de facto jest projektem rządowym, ale dotyczącym przemysłu obronnego w Polsce. Czy teraz, kiedy te największe polityczne emocje po pana prezydenta opadły, y, policzyliście albo oszacowaliście, jakie będą konsekwencje dla PGZ-u bez Save y, unijnego, a z y, rządowym rozwiązaniem w tej sprawie? Oczywiście my się przyglądamy temu. Do końca nie zostało ustalone jeszcze formy, jak zostaną rozwiązane kwestie służb mundurowych, nie, nie wojska. Jeżeli natomiast służby mundurowe nie uzyskałyby finansowania na zakupy, to z perspektywy grupy, Polskiej Grupy Zbrojeniowej no, strata, ewentualnie brak zamówień dotyczy kwoty co najmniej 4 miliardów złotych. Mhm. A co ma wspólnego PGZ z mundurówką na przykład? Mundurówka, czyli służby mundurowe mhm. typu policja, SOP, Straż Graniczna korzysta ze sprzętu, z produktów, które oferuje Polska Grupa Zbrojeniowa, w tym karabinków, kamizelek kulotpornych, hełmów. To jest, stanowi wyposażenie indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy, i biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tego rodzaju sprzęt, y, głównym dostawcą w Polsce jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Mhm. Jeden z y, największych punktów sporu politycznego, dotyczył sposobu mm, tworzenia listy zamówień, tak? Mieliście w tym swój udział, na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa, Huta Stalowa Wola i inne y, podmioty, które były wymieniane w gorączce politycznej y, n, dyskusji. Wy wiedzieliście, na co składacie te zamówienia, o co wam chodzi? Tak, oczywiście. My do programu SAFE przygotowywaliśmy się od kilku miesięcy. Wymagało to olbrzymiej pracy po stronie naszych spółek i tutaj podziękowanie dla zarządów i kadry menadżerskiej, ze względu na to, że trzeba było policzyć, co my jesteśmy w stanie w horyzoncie czasowym do 2030 roku wyprodukować, co spełnia kryteria SAFE-u, czyli 35% komponentów pochodzi z rynku europejskiego i my zaproponowaliśmy ponad 100 produktów, które mogłyby być w ramach sejfu sfinansowane, a które wojsko potrzebuje. Natomiast na tym etapie zakończyła się nasza nasza praca, bo tak naprawdę nie mieliśmy wpływu na to, co rząd zaproponuje do Komisji Europejskiej i jakie konkretnie projekty w tym sejfie się znajdą. Mhm. Wbrew pozorom to nie jest polityczne pytanie, choć dotyczy polityków. Kto miał większy udział w tworzeniu tej listy i w ogóle idei wydania pieniędzy? Wojsko czy Politycy. Y Program co do zasady był programem rządowym. Natomiast całą listę produktów, sprzętu, który chcą, które należy zakupić w ramach i sfinansować pieniędzmi pochodzącymi z SAFE, de facto zajmowała się Agencja Uzbrojenia, korzystając oczywiście z pomocy Sztabu Generalnego, specjalistów. W mojej ocenie przynajmniej, Według mojej wiedzy politycy w ogóle nie brali udziału w wskazywaniu sprzętu, który ma z tego sejfa być sfinansowany. Mm -hmm. Kto dziś wygrywa na tym rynku? Myślę o zbrojeniach. Ten, kto ma fabryki, pomysł czy technologię? Każdy po trochu. Żeby zapewnić wyposażenie dla żołnierzy, czy to w ciężki sprzęt, czy nawet w indywidualne wyposażenie żołnierza, muszą być moce, moce produkcyjne. A zatem ci, którzy mają fabrykę i mają zdolności, mogą dostarczyć w określonym czasie określoną ilość tego sprzętu. Ci, którzy mają technologię, dzięki nim możemy rozwijać się. W rezultacie każdy jest istotny na tym rynku. Co więcej, w mojej ocenie Polska Grupa Zbrojeniowa przynajmniej stara się mieć zdolności, stara się mieć nowe technologie, i stara się rozwijać w tym zakresie. Stara się to słowo klucz? To znaczy czego brakuje nam najbardziej, panie prezesie? To jest proces. Mamy 30 lat tak naprawdę niedofinansowania e, sfery e, przemysłu e, obronnego. E, tak naprawdę e, wybuch wojny na Ukrainie e, spotęgował e, zapotrzebowanie na środki bojowe na, na wyposażenie żołnierza. W rzeczywistości przyspieszyła modernizacja sił zbrojnych i pojawiły się oczekiwania. W związku z tym, że do tej pory te zamówienia... W w Polskiej Grupie Zbrojeniowej były nieznaczne, to też na takim poziomie były utrzymywane zdolności produkcyjne. Rozwój i zapotrzebowań spowodował, że rozwijamy y, nasze zdolności produkcyjne w taki sposób, żeby y, zapewnić. Nie zawsze Jesteśmy w stanie zapewnić w tak krótkim czasie, jak oczekiwałoby tego wojska odpowiednio ilość sprzętu. Dlatego też podwajamy zdolności produkcyjne poprzez budowę nowych linii produkcyjnych, bądź też wprowadzamy pracę trzyzmianową, tak żeby się z tych kontraktów wywiązać. Partnerstwo to jest też słowo klucz. Chodzi o to, żeby skoordynować pewne działania, zamówienia, produkcję. Ja to sobie wyobrażam tak, żeby to po prostu wszystko ze sobą grało, żeby to się składało jak klocki w jedną układankę, to znaczy w moc y, naszej armii. Jest szansa, żeby dzięki tym pieniądzom, bo słyszymy takie deklaracje, zbudować najsilniejszą armię w Europie? W ocenie, A tak naprawdę, Panie, panie przewodniczący. mojej ocenie jest szansa, żeby ta armia była jeżeli nie, na, nie najsilniejsza, to na pewno, żeby była znacząca. Tego wymaga przede wszystkim nasze e, położenie geograficzne i wymogi geopolityczne. Natomiast e, faktycznie w związku z takimi e, zadaniami stawianymi przed polskim przemysłem, nie tylko o tym e, państwowym, ale również prywatnym, wymaga to, intensyfikacji i bardzo szerokiej kooperacji. To jest niezwykle trudne ze względu na to, że łańcuchy dostaw, które są tworzone, wymagają tego, żeby dokonywać dywersyfikacji dostawców. Nie tylko możemy liczyć w przypadku E, tak zwanego WU na dostawy z zagranicy, musimy szukać również odpowiedników tych komponentów, które są nam niezbędne do produkcji na terenie kraju. W związku z tym my też budujemy e, środowisko, w którym współpracujemy z przemysłem prywatnym e, w taki sposób, aby nie wszystkie elementy naszych produktów powstawały w ramach grupy, natomiast żeby rozwijał się ten przemysł, mhm. który jest jakby obok Polskiej Grupy Zbrojniowej i on też będzie silny. Jasne. Słyszałam ostatnio, że na początku wojny w Ukrainie udział sektora prywatnego w zbrojeniach ukraińskiej armii sięgał kilku, kilkunastu procent. Nie wiem, czy dobrze te dane pamiętam. Myślę, że ważna jest różnica i skala, a dziś to nawet 90%. My jesteśmy otwarci na taką drogę? Czy to się da zrobić bez sektora prywatnego? W mojej ocenie bez sektora prywatnego nie da się zbudować zapotrzebowania i nie da się odpowiedzieć na zapotrzebowanie wojska w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego. To nie, nie budzi wątpliwości. W 24. W 25. roku, w lutym byłem yy, w Kijowie i właśnie tam w rozmowach usłyszeliśmy, że proporcja 80% na początku wojny to był przemysł a, 8, państwowy, ale okay. zostało to odwrócone. W chwili obecnej 90% to jest przemysł prywatny. Byłam I, blisko. I rzeczywiście, I rzeczywiście w mhm. przypadku konfliktu zbrojnego yy, przemysł yy, państwowy, będzie realizował oczywiście zadania dotyczące tego ciężkiego sprzętu pancernego, ale już wszystkie e, mniejsze, pomniejsze produkty e, czy nowe technologie w mojej ocenie zostaną przeniesione do przemysłu prywatnego, który będzie dostosowywał się do wymogów e, konfliktu. Co więcej, wtedy będzie tak naprawdę zapotrzebowanie na, e, na udział tego przemysłu. Nam się wydaje y, z perspektywy laików, że to są ogromne pieniądze, PGZ też jest tego zdania? Są to pieniądze istotne. Dla, Jasne. Przy, dla przykładu, jeżeli zamówienia roczne, zamówienia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej kształtują się na poziomie 30 do 50 miliardów i my mówimy tutaj o realizacji kontraktów na 4 lata, to jeżeli by rzeczywiście nasze szacunki się spełniły, że to będzie grubo powyżej 100 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym, czyli w grup spółkach grupy PGZ, no to nie budzi wątpliwości, że to jest potężny zastrzyk pieniędzy. To jest konieczność poczynienia wielu inwestycji, inwestycji w infrastrukturę, ale tak samo w maszyny, w ludzi, po to, żeby wywiązać się z zamówień do 2030 roku. Powoli to... zmierzam do kolejnego stereotypu, że skorzystają inni, a nie my, ja już nie będę mówiła kto ale że my na tym nie zarobimy, że zostaniemy z kredytami dla naszych dzieci i wnuków. Przypominam sobie taką deklarację prezesa Huty Stalowa Wola, który mówił, że żeby zrealizować kontrakty w ramach SAFE będzie musiał zatrudnić około tysiąca nowych ludzi. Część ludzi będzie musiał nauczyć, to znaczy nie on, tak, ale zmienić system szkolnictwa, żeby pozyskać pracowników trzeba będzie zbudować dla nich domy, mieszkania, zachęcić ich do tego, żeby zostali w Stalowej Woli, Czyli Czyli, czyli sporo dodatkowych konsekwencji, korzystnych także i pewnie dla lokalnej społeczności. Ilu ludzi byście potrzebowali, żeby zrealizować, żeby wydać te pieniądze zgodnie z założeniem? Nie dysponuję teraz informacjami dokładnie co do kwoty. W chwili obecnej mamy dwa, około y, 23 tysięcy pracowników i zwiększamy za, y, zatrudnienie. Ale tak naprawdę praca przy realizacji kontraktów zbrojeniowych to nie dotyczy tylko pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli tych, którzy tam w hucie pracują i, i rzeczywiście spawają, ale to jest praca na przykład dla wytwórców gazów spawalniczych. Jeżeli zwiększają się dwukrotnie zamówienia, to zwiększają się dwukrotnie również produkty czy, czy komponenty, które są produkowane. Zwiększa się logistyka, czyli transport, zwiększa się E, e, zapotrzebowanie e, chociażby nawet na e, elementy e, ochrony osobistej pracownika. Tak naprawdę. E, my jako PGZ, jako zarząd PGZ to upatrujemy w tych zamówieniach, w tych zwiększonych zamówieniach, pewnego koła zamachowego dla całej gospodarki. Bo tak naprawdę w każdym aspekcie y, będzie czer będzie czerpał z tego przemysł, przemysł nasz krajowy, bo jeżeli będą inwestycje, będą budynki, to będą zewnętrzne firmy y, budowlane, będą potrzebni elektrycy, będą potrzebni y, wykonawcy wszystkich innych elementów przy takiej inwestycji. Tak naprawdę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej to będzie wytworzony zysk. Natomiast ten zysk jest określony jakimś procentem. Pozostałe pieniądze tak naprawdę trafią do gospodarki. No jasne. Proszę mi wybaczyć prostotę tego pytania, ale ona jest podyktowana też kolejnym ze stereotypów. Ja już wspomniałam o tych kredytach, które będziemy spłacali no nie tylko my, ale nasze wnuki. Tak? Jak te pieniądze mogą wrócić do gospodarki? Pieniądze te wrócą, w, w, mogą wrócić w dwojaki sposób. W pierwszej kolejności to oczywiście e, będą to zamówienia dla przemysłu e, m, prywatnego, jako tak naprawdę dostawcy usług, dostawcy towarów dla spółek z grupy PGZ-u, które będą produkowały na potrzeby wojska. E, Czyli podatki na przykład. Podatki. E, też. Natomiast... Wyższe wpływy do, budżet, do budżetu choćby ze strony tych, którzy będą podwykonawcami. Tak? Tak, się. Tam tak. będzie większe zatrudnienie, mhm. więcej osób będzie zarabiało pieniądze, osoby te będą wydawały zarobione pieniądze, będą e, finansowały swoje, swoje e, potrzeby bytowe i w taki sposób te pieniądze nie wyparują z polskiej gospodarki, tylko w niej zostaną. Druga, d, druga możliwość to jest, są inwestycje. Z zysku spółki e, PGZ-u e, tego zysku nie przejadają, tylko inwestują, bądź to inwestują w maszyny, bądź to inwestują w infrastrukturę, co powoduje, że kolejne tworzą się miejsca pracy w firmach budowlanych, w firmach, które obsługują te budynki. W związku z tym mamy napędzanie koniunktury i zapotrzebowania. W końcu w sytuacji, kiedy te zyski będą na tyle istotne, a inwestycje już nie będą tak potrzebne, to te, te pieniądze będą wracały do budżetu Skarbu Państwa, chociażby w postaci dywidendy. Jesteśmy przemysłem e, państwowym, w związku z tym e, bez, bez, e, bez znaczenia jest dla nas, e, ile tych zysków będzie, bo to w rzeczywistości to jest zmienie państwowe. My jedynie nim zarządzamy. To nie jest tak jak w przypadku firm zagranicznych, które, które sprzedają do polskiego wojska, tamten pieniądz zostaje w tych firmach i zasila budżety bądź też gospodarki tych obcych państw. Będziemy mieli co sprzedawać, bo na tym też można zarobić. Już sprzedajemy, czy będziemy Już sprzedajemy. Mhm, sprzedajemy sprzedawać. na pewno fitem jakby eksportowym, zresztą to jest dosyć głośno, o tym jest nasz piorun. Ale również jest zapotrzebowanie na systemy minowania narzutowego baobab. Mówimy tutaj o minach, mówimy tutaj o wielu innych produktach, znacznie mniejszych, które którymi państwa europejskie są zainteresowane. Tak naprawdę po 31 maja e, będą dokonywane zakupy w ramach tzw. Tak zwanego joint procurement, czyli, że dwa państwa e, mogą zamówić w, e, i sfinansować to pieniędzmi z sejfu e, produkty w jakimkolwiek przemyśle. Wiemy, że te, takie jest zainteresowanie, że takie są plany, żeby właśnie pioruny, baobaby, żeby one były, e, moż, e, żeby było możliwe ich eksportowanie. I będą one służyły w armiach y, Unii Europejskiej. Jasne, bo y, y, zdaje się od maja w ramach SAFE będzie można kupować też za granicą, ale to też oznacza, że zagranica będzie mogła kupować u nas. Przecież beneficjentów SAFE jest wielu. Zgadza się. Y, zagranica jest zainteresowana. Według mojej wiedzy, y, przynajmniej co wynikało, chociażby z prezentacji, bo, bo, bo lista SAFE. Y, jest tajna cały czas, ale z tej prezentacji wynika, że rzeczywiście bardzo mały ułamek z tych, z tych środków, które zostały przyznane Polsce, będzie przeznaczony na zakupy yy, zagraniczne. Yy, około 92 czy 3% w rzeczywistości trafi do polskiego przemysłu i prywatnego, i przemysłu państwowego. Suwerenność to jest kolejne hasło słowo, które pojawiały się przy okazji politycznych dyskusji jest jakieś niebezpieczeństwo, że możemy ją utracić przez program Safe, przez te inwestycje, a może będziemy mogli budować swojego rodzaju znaczy samowystarczalność, żeby nie mówić o suwerenności. Trudno jest mi sobie wyobrazić, żebyśmy w jakiś sposób byli zagrożeni w zakresie utraty suwerenności. No możemy wejść pod czyjś but jeżeli są środki, mają być uruchomione zaliczki, a następnie kolejne transze i będą spełniane warunki Sejfa, czyli że produkty, które są zamawiane spełniają ten warunek 65% komponentów pochodzi z rynku europejskiego to my jako Polska Grupa Zbrojeniowa nie dopatrujemy ci się żadnych zagrożeń, bo my chcemy realizować kontrakty, my chcemy je realizować uczciwie, zgodnie z harmonogramem i nie wykorzystując jakichś e, komponentów, e, które byłyby w jakiś sposób niedozwolone. My to, my produkujemy ten, e, ten, e, ten sprzęt, my wiemy co my tam potrzebujemy e, i jakie e, mamy zapotrzebowanie na komponenty i jesteśmy pewni, że my się z tych kontraktów wywiążemy, więc nie widzę tutaj żadnego zagrożenia. A ten, ta polityczna kontrola i, nie wiem, utrata nad, nadzoru nad tymi pieniędzmi w przypadku zmiany władzy. Pani minister Sobkowiak mówiła, że, że to się ma odbywać tak, że, kom, że, że Komisja Europejska będzie sprawdzała plan, realizację i potem sposób wydania tych pieniędzy i nic więcej. Tak jest, czy są jeszcze jakieś inne? Dokładnie tak mają się odbywać te audyty, plus do tego... Eee, uważam, że znaczy są plany, aby e, część wojskowa potencjalnie e, mogła mieć też wgląd w etap produkcji, a żeby. Też móc w jakiś sposób potwierdzić Komisji Europejskiej, że to jest zgodnie z zasadami programu SAVE. Natomiast to chyba nikogo nie dziwi. Wiele osób ma rzeczywiście kredyty, i, i bank sobie, banki sobie zapewniają pewną możliwość weryfikowania, czy te projekty, które finansują, idą, są zgodne z zasadami. Także tutaj ja nie widzę jakby zagrożenia na poziomie przemysłu. Nie wiem, gdzie być może jest jakieś zagrożenie polityczne, ale tutaj to nie chciałbym się wypowiadać. Panie prezesie, muszę zapytać pana na koniec naszej rozmowy. Czy jest specjalna komórka w PGZ-cie, która wymyśla nazwy kolejnych projektów? Piorun, Baobab? Borsuk? Co tam jeszcze mamy? No, mamy e, mamy cały, e, cały szereg zwierząt. Mamy kraba, mm, mamy jasne. raka. E, nie, ma, nie ma takiej komórki. Jest to inwencja e, e, różnych osób i powiem, że to nawet nie z poziomu zarządu, ale gdzieś e, nawet e, posługują się pewnymi nazwami dla określenia e, produktu. No, ciężko mówić, ciężki bo, wóz, pie, e, bo, wóz e, bojowy piechoty. E, Łatwiej powiedzieć e, BW e, lub, lub na przedborsu, Borsuk jest wszystko, e, wszystko wi wiadomo, natomiast e, być może warto byłoby zrobić konkurs na kolejne, na kolejne e, produkty. Ja żałuję tylko, że baoba Panie kosta Drzewina, chociaż zastanawiam się jakby naszym europejskim partnerom przechodziło. Przez usta słowo kosodrzewina. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Piotr Zawieja, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej z nami. Dziękuję państwu za wspólny czas. Spokojnego popołudnia. Dziękuję bardzo. Reklama.